Ewangelia Marka 12 rozdział będziemy czytali od wiersza 28 od miejsca gdzie przystępuje do niego jeden z uczonych w piśmie Pan Jezus wcześniej rozmawia z faryzeuszami herodianami którzy próbują go pochwycić w mowie przychodzą z podstępnymi pytaniami i Pan Jezus odpowiada im pytaniem, które sprawia, iż wychodzi na jaw ich obłuda i wycofują się. Następnie przychodzą sadyceusze, którzy również mają wymyśloną ciekawą historię o pewnym małżeństwie, którym kobieta miała wielu mężów i znowu, Przedstawiają mu pytanie, a co w związku z tym, jeżeli mówisz, że będzie zmartwychwstanie, będzie życie wieczne, jak to będzie z taką kobietą, która miała tylu mężów, który będzie jej mężem przy zmartwychwstaniu? I Pan Jezus znowu odpowiada im pytaniem, aby zastanowili się, w jakiego Boga wierzą. Czy wierzą w Boga, który jest Bogiem umarłych, czy wierzą w Boga, który jest Bogiem żywych? I czytamy w wierszu 28, że przystąpił jeden z uczonych w piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go. A więc mamy kolejnego człowieka z kolejnym pytaniem. Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? Jezus odpowiedział pierwsze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 A drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Innego przykazania, większego ponad te nie masz. Dwa wielkie przykazania. Miłowanie Boga całym swoim jestestwem. Z całego serca, z całej duszy, z wszelkiej myśli, z całej siły. I drugie, by miłować bliźniego, drugiego człowieka. Tak jak miłujemy samych siebie. Pan Jezus mówi o dwóch największych przykazaniach bożych: miłość Boga. I bliźniego. Jak wiecie, wielu współczesnych chrześcijan, i nie tylko chrześcijan, widzi w słowach Pana Jezusa nie dwa, ale trzy przykazania: miłość Boga, miłość bliźniego i, trzecie, miłość siebie samego. Niektórzy twierdzą, że Pan Jezus nie mówi o dwóch, ale mówi o trzech przykazaniach. Twierdzą, że nie można właściwie miłować bliźniego, jeśli nie miłuje się najpierw siebie samego. Odwołują się do psychologii, odwołują się do patologicznych przykładów ludzi, którzy chorują na chroniczny brak samoakceptacji, a co za tym idzie, mają problemy z akceptacją innych osób. Pan Jezus jednak mówi o dwóch przykazaniach, a nie o trzech wychodzi z założenia, że każdy człowiek miłuje siebie samego. Czyż nie jest tak, że dbamy o siebie samych, ubieramy się, karmimy się, dogadzamy sobie, dbamy o nasz wygląd, troszczymy się o nasze zdrowie? Czyż nie jest to oczywista prawda? Oczywiście możemy znaleźć wyjątki ludzi, którzy zeszli na taki dół zepsucia i zniewolenia, iż nie dbają nawet o siebie samych. Faktycznie znajdziemy takie przykłady. Ale Pan Jezus nie odwoływał się do tych wyjątkowych przypadków. Pan Jezus mówił o generalnej prawdzie dotyczącej ludzi, którzy z natury miłują samych siebie. Co więcej, w innym miejscu czytamy, że Pan Jezus wzywa swoich naśladowców do znienawidzenia swego życia na tym świecie. W Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale i 26 wierszu Pan Jezus mówi, jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i swego życia nie może być uczniem moim. Jest to jedna z wypowiedzi Pana Jezusa, która może budzić kontrowersję, jeśli opatrznie ją zrozumiemy. Przecież Pan Jezus każe nam czcić ojca i matkę, każe nam miłować nasze żony, dzieci. Jakże więc może mówić, że jeżeli ktoś do Niego przychodzi, a nie ma ich w nienawiści i więcej własnego życia, nie może być Jego uczniem. Ewidentnie Pan Jezus oczekuje od nas takiego przyjścia do Niego i oddania Mu siebie, które zepchnie na drugi plan naszych najbliższych, a nawet nasze własne życie. Jeśli chcemy być uczniami Pana Jezusa i wstępować w Jego ślady, to niejednokrotnie będzie to jak nienawiść wobec naszych bliskich i wobec siebie samego. Będzie to zarówno odczytywane przez innych, jak i my sami możemy niejednokrotnie stawać przed tego typu wyborami. Będziemy zmuszani do wyboru między wolą Jezusa, a pragnieniami naszych bliskich i naszymi własnymi. Jeśli prawdziwie umiłujemy Pana Jezusa, to w konsekwencji znienawidzimy wszystko, co Jemu się sprzeciwia. I co staje na drodze pełnego posłuszeństwa jego woli. Jeszcze dobitniej ujął to Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, gdzie w wierszu 24 i 25 zwraca się do swoich uczniów i mówi, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego. Siebie i weźmie swój krzyż i niech idzie za mną. Kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Jak więc pogodzić słowa, by miłować samego siebie, z wezwaniem, by. Zaprzeć się samego siebie. To słowo zaprzeć się, za chwilkę zobaczymy ilustrację biblijną tego słowa, ale to słowo oznacza porzucić, odsunąć od siebie, przestać o coś dbać, przestać o coś zabiegać, zajmować się czymś. Jeżeli próbujemy w tych dwóch przykazaniach dostrzec trzecie, Naprawdę będziemy mieli problem, by pogodzić te trzy przykazania z tym, co Jezus mówi tutaj, aby przestać dbać o siebie. Nie zajmować się sobą, porzucić samego siebie, sprzeciwić się samemu sobie, odrzucić samego siebie. Jeśli natomiast w tych dwóch największych przykazaniach widzimy odwołanie do naszej samolubnej miłości miłości samego siebie, do naszego naturalnego koncentrowania się na sobie samym, dogadzania sobie. To wezwanie Pana Jezusa, by zaprzeć się samego siebie, ma głęboki, zbawczy sens. W jakim kontekście Pan Jezus kieruje to wezwanie do swoich uczniów?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 A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, czyli kamień. I na tej opoce, nie na tym kamieniu, ale na opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios. I cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie. A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. I tutaj oczywiście mamy wielką dyskusję na temat tego, o czym Pan Jezus tutaj rozmawia z Piotrem. Czym jest ta opoka? Czy jest to Piotr, który z kamienia stanie się opoką, gdy zostanie wypełniony Duchem Świętym i jego życie zostanie dramatycznie zrewolucjonizowane i stanie się prawdziwym naśladowcą Chrystusa? Czy to Chrystus jest tą opoką? o którym Piotr pisze w swoim liście, że On jest tym kamieniem węgielnym, na którym Kościół jest zbudowany. Czytamy, że wtedy Pan Jezus przykazał swoim uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć swoim uczniom, że musi pójść do Jerozolimy.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 Ten, który przed chwilą miał to objawienie od Boga Ojca, iż to jest Syn Boga, Chrystus, Boży Pomazaniec. Ten, który otrzymał od Pana Jezusa te piękne obietnice, kluczy Królestwa, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, cokolwiek rozwiążesz, będzie rozwiązane w niebie. Cóż czyni ten Piotr, gdy Jezus zaczyna mówić o cierpieniu, o śmierci, o znieważeniu Go, o odrzuceniu Go przez ludzi? Czytamy w wierszu 22, że Piotr, wziąwszy go na stronę, Piotr nie chciał robić Panu Jezusowi wstydu przy innych apostołach, więc bierze go na stronę, na osobistą rozmowę. I co robi? Poczyna go upominać. Piotr poczyna upominać samego Jezusa. Najwyraźniej uderzyło mu do głowy to, co Jezus o nim powiedział i poczuł się tak ważny. Już poczuł ten klucz w swoim ręku, że stawia siebie nad Synem Boga i bierze Go na stronę, aby Go upominać. I mówi, miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on, Jezus, odwróciwszy się, rzekł Piotrowi, to ten sam Piotr rzekł do Niego, Idź precz ode mnie, szatanie. Niesamowite. W jednym momencie mówi, ty jesteś Piotr, kamień. Dam ci klucze, będziesz rozwiązywał i związywał i cokolwiek uczynisz na ziemi, stanie się w niebie. Za chwilę do tego samego Piotra zwraca się i mówi, idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, kontynuuje Pan Jezus, bo nie myślisz o tym, co boskie lecz o tym, co ludzkie. Wtedy, wtedy, kiedy Jezus to powiedział do Piotra, wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie swój krzyż i niech idzie za mną. A więc tu jest bardzo ważny kontekst tych słów, kiedy przychodzi do Niego jeden z Jego najbliższych uczniów, który Go szczerze miłuje, który nie wyobraża sobie, aby Jego Zbawiciel, Jego Pan, syn Boga, miał być w ten sposób odrzucony przez ludzi, zhańbiony, zabity, to się nie mieści Jemu w głowie. I zaczyna Go upominać i mówić: To nie może się stać. I w tym kontekście Pan Jezus mówi, musisz zaprzeć się samego siebie. I to mówi do wszystkich uczniów. Ktokolwiek mówi, jeśli ktokolwiek chce i za mną, musi zaprzeć się samego siebie. Tutaj mamy pewien konflikt między tym, co ludzkie, między tym, co jest tym ja, a tym, co boskie. I Pan Jezus to wyraźnie mówi, nie myślisz o tym, co boskie, ale myślisz o tym, co ludzkie. Kieruję Tobą ludzkie ja, a nie kieruje tobą Bóg. Przed chwilą jeszcze Piotr miał objawienie od Boga, miał doświadczenie objawienia od samego Ducha Świętego, ale chwilę później ten sam Piotr staje się ustami szatana i nie mówi o tym, co boskie. Już nie mówi z natchnienia tego samego Ducha, ale mówi z natchnienia innego Ducha. I Pan Jezus go za to karci i gromi i zwraca się do wszystkich uczniów, również i do nas, wzywając nas do odwrócenia się od swojego ja, do zaparcia się siebie samego, aby go naśladować. Choć miłość Piotra jest skierowana do Pana Jezusa, jest to miłość samolubna, nie myśląca o tym, co boskie, ale o tym, co ludzkie. I bardzo łatwo nam jest mówić o tym w takim kontekście. Dużo trudniej jest nam mówić o tym, gdy przychodzi nam podejmować życiowe wyzwania, w których musimy postawić Pana Jezusa ponad wszystkim. Jakiś czas temu czytałem świadectwo pewnego rumuńskiego pastora, na którego oczach bito Jego Syna, piętnastoletniego czy czternastoletniego. I powiedziano Mu, że jeśli nie zaprze się Chrystusa, to zabiją na Jego oczach Jego Syna. Ten pastor przez wiele dni był już trzymany w celi, bez jedzenia, bez snu, wycieńczony psychicznie, fizycznie i teraz na Jego oczach biją Jego Syna. Do tego stopnia, że cały ocieka krwią, leje mu się krew z nosa, z ust i on mówi, ja tego dłużej nie wytrzymam. I mówi do tego syna, ja muszę się zaprzeć Chrystusa, żeby ciebie ratować. Ja tego nie zniosę. I ten syn w tej swojej agonii patrzy na niego i mówi, tato, czy ty chcesz bardziej mnie umiłować niż Jezusa, za którego tak wiele już wycierpiałeś? Trudno jest nam w ogóle wyobrazić sobie agonię ludzkiego serca w tego typu sytuacjach, w tego typu okolicznościach i decyzję, którą przychodzi naszym braciom i siostrom i dzisiaj podejmować w wielu różnych krajach, gdzie muszą skazać na śmierć swoich bliskich, żeby nie zaprzeć się Chrystusa. Muszą pozwolić poderznąć sobie gardło, żeby nie zaprzeć się Chrystusa. I myślimy o tego typu dramatycznych sytuacjach i to jest dla nas tak klarowne, tak jasne w pewnym sensie, chociaż niezwykle dramatyczne. I myślimy sobie, oby to na nas nie przyszło, albo mam nadzieję, że to na mnie nie przyjdzie. Ale bracie i siostro, moje i twoje życie usiane jest wyborami, w których albo wybieramy Jezusa, albo wybieramy siebie. W każdym jednym dniu podejmujemy decyzje, w których albo opowiadamy się po stronie siebie, naszego ja, albo jesteśmy gotowi umrzeć dla siebie i naszych wszelkich pragnień i porządliwości i dążeń, jeśli wiemy, że nie jest to wolą naszego Pana i wybieramy Jego. Tak naprawdę to jest sedno, naszego chrześcijańskiego triumfu albo naszej chrześcijańskiej klęski. Nasze ja, które stawia człowieka w miejsce Boga. Nasze ja, które zabiega o doczesne szczęście, zaniedbując wieczność. Przyjrzyjmy się bliżej naszemu ja, które jest źródłem wszelkiej ludzkiej tragedii a następnie sięgnijmy po Boże lekarstwo na naszą śmiertelną dolegliwość. W całym stworzeniu są tylko dwie istoty posiadające samoświadomość i wolę. To są aniołowie i człowiek. Bóg oczywiście jest poza stworzeniem. Te dwie istoty Bóg Obdarzył mocą podejmowania decyzji o sobie samych, aby dobrowolnie pozwoliły Bogu wypełniać się Jego pięknem, Jego mądrością, Jego mocą, aby były odzwierciedleniem Bożej chwały. Taki jest cel stworzenia człowieka i aniołów. I w księgach prorockich widzimy ten obraz aniołów, szczególnie szatana, który był odzwierciedleniem wszelkiego piękna, ich Bożej chwały. I wiemy, jaki był jego los, kiedy zamiast być i radować się odzwierciedleniem chwały Boga, zaczął skupiać się na sobie samym i podziwiać siebie samego, i miłować siebie samego, i wywyższać Siebie samego. Ten najpiękniejszy z Bożych stworzeń stał się najokropniejszym. To wszystko, co było w nim chwalebne i doskonałe, zostało zamienione w to, co haniebne i godne pogardy, obrzydliwe. Jak słowo Boże mówi, okrył się robactwem. A więc są dwie istoty w całym stworzeniu które posiadają samoświadomość i wolę. Aniołowie i ludzie, my możemy dobrowolnie, z własnej woli, pozwolić Bogu wypełniać nas swym pięknem, mądrością i mocą i być odzwierciedleniem Jego chwały. Cała reszta stworzenia czyni to nieświadomie. Słońce, księżyc, gwiazdy, drzewa, kwiaty, trawa, niebo, góry, te wszystkie elementy stworzenia, zwierzęta są odzwierciedleniem bogactwa Jego chwały, Jego geniuszu, Jego piękna. Bez świadomości. One chwalą Go, pełniąc Jego wolę, czyniąc to, do czego zostały przez Niego stworzone. Ale czynią to bez świadomości, bez własnej woli. Czasami ludzie mówią, czemu Pan Bóg dał nam wolną wolę. Chciałbyś być jak ta góra bez woli, chciałbyś być jak ta trawa bez woli, która owszem robi to, do czego Bóg ją stworzył, ale nie ma w niej tej radości czynienia Bożej woli. Nie ma w niej zrozumienia tego, że rośnie dla Jego chwały aby odzwierciedlać Jego geniusz i Jego piękno. Ty i ja mamy taką możliwość. Ty i ja mamy taką możliwość, by umiłować Go, by zrozumieć, że miłość samego siebie jest zabójcza, ale miłość Boga z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił, z każdej myśli, to jest życie. Tylko aniołowie i ludzie mogą chwalić Boga i służyć Mu świadomie i dobrowolnie. Tak jak już powiedziałem, niektórzy aniołowie razem z szatanem zbuntowali się, zdecydowali, że nie będą służyć Bogu, zdecydowali, że będą niezależni i wiemy, jaki był ich los. W jednej chwili Boży Anioł, czyli Boży Posłaniec, stał się diabłem, stał się przeciwnikiem, wrogiem Boga. Ja tak długo, jak pozostawało zwrócone ku Bogu, to anielskie ja było odbiciem chwały swego Stworzyciela. Jednak w momencie buntu, odwracając się od Boga, to ja stało się siedliskiem ciemności i wszelkiego zła. Niestety nie skończyło się na aniołach, ale gdy Bóg uczynił człowieka, pozwolił, by ci upadli aniołowie Szatan, szczególnie w swojej pięknej postaci węża, dzisiaj w węży oczywiście nie postrzegamy jako nic pięknego, ale wtedy najwyraźniej było to jedno z najpiękniejszych bożych stworzeń. Nie pełzało na swoim brzuchu, tak jak dzisiaj. Nie mówiło z sykliwym głosem, ale pojawił się w pięknej postaci przed człowiekiem i przemawiał pięknym głosem i zwiódł człowieka. I zwodząc Go, zasiał w Jego sercu tę samą truciznę, która była w diabelskim sercu. Umiłowanie samego siebie, poczucie niezależności, wolę decydowania o sobie samym bez Boga. I tak naprawdę to przyniosło całe zniszczenie i cały grzech i ciemność i całe cierpienie i ten ogrom zła, jaki dzisiaj oglądamy na tym świecie. Kiedy dusza ludzka trafia do piekła, tam doświadcza w całej pełni swojego ja, tego przekleństwa upadłej natury człowieka, oddzielenia od życia Bożego. Od Jego miłości, od Jego mądrości, od Jego piękna, całkowita ciemność, nienawiść, zło, cierpienie i ból. To jest nasze ja. Dlaczego więc miłujemy siebie samego? Dlaczego miłujemy nasze ja, skoro jest to czymś tak okropnym? Czymś tak z gruntu niereformowalnym, niezdolnym, by czynić cokolwiek dobrego i chwalebnego, ale jakiekolwiek wysiłki nasze ja podejmuje bez Boga, jest skażone nieprawością, upadłością, grzechem i wzbija nas w pychę, wzbija nas w samo uwielbienie, w podziw samego siebie i chęć, pokazania wszystkim, jacy to my jesteśmy, czego my nie dokonaliśmy, aby inni to dostrzegli i chwalili. Jest człowieku to pożądanie, pokazania się, dokonania czegoś, pozostawienia po sobie jakiegoś trwałego śladu. I oczywiście możemy to błędnie źle zrozumieć. Możecie słuchać tego i myśleć, dokąd to, to wszystko zmierza. Nie mówię tego w oderwaniu od słów Pana Jezusa, który oczywiście chce uczynić z nas coś pięknego. Który chce uczynić po nas trwały ślad. Chce obdarzyć nas chwałą i dostojeństwem. Ale to wszystko w łączności z Nim. Która jest możliwa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zapieramy się z samych siebie. Tylko i wyłącznie. Możesz Czegoś dokonać, możesz coś osiągnąć, możesz się wsławić, tak jak szatan dokonał wiele i wsławił się. Bez Boga. Jako Boży wróg, jako ten, który siebie samego stawia na piedestale i mówi, ja jestem Bogiem. Możesz, ale wiedz, że końcem tego jest piekło. Jest miejsce, w którym przekonasz się w całej pełni o tym, czym jest twoje Ja. Jeśli mamy w pełni zrozumieć to, co Pan Jezus Chrystus uczynił dla nas, jeśli mamy być uczestnikami Jego zbawienia, konieczne jest, byśmy poznali i znienawidzili i całkowicie porzucili nasze ja. Nasze ja przejawia się w samowoli, samouwielbieniu i pewności samego siebie. Myślę, że jeszcze moglibyśmy inne odnaleźć elementy, ale te trzy elementy są wyraźnie widoczne w postawie Piotra i w jego doświadczeniu. Samowola i dogadzanie sobie to podstawowe ludzkie siedlisko grzechu i przyczyna ludzkiej niedoli. Ludzie nie rozumieją, dlaczego by nie mieli dogadzać sobie samym i czynić to, na co mają ochotę. Wielu chrześcijan nigdy nie zrozumiało tego, że bycie chrześcijaninem to nie szukanie swojej własnej woli, ale poszukiwanie woli Boga przez ducha, który woła w takim zbawionym, odrodzonym człowieku Panie, oto jestem, aby czynić Twoją wolę. Wielu chrześcijan nie rozumie tego. Wielu chrześcijan postrzega chrześcijaństwo jako dołożenie Pana Boga do swojego życia, ulepszenie swojego życia, ubogacenie swojego życia Bogiem i tym, co Pan Bóg ma do zaoferowania. Ale to nie jest prawdziwe chrześcijaństwo. Prawdziwe chrześcijaństwo zaczyna się w tym momencie, o którym Pan Jezus tutaj mówi. Kiedy my jesteśmy gotowi zaprzeć się samego siebie. Kiedy jesteśmy gotowi zrezygnować z tego wszystkiego, co jest ziemskie, cielesne, co jest ludzkie i wybrać Boga. Oczywiście nie mówię o tym, że nie mamy się myć, że nie mamy jeść. Mam nadzieję, że rozumiecie mnie, że nie mówię o takich rzeczach. Mówimy cały czas w kontekście tej rozmowy Pana Jezusa z Piotrem. Mówimy o tym w kontekście tego, co Pan Jezus powiedział. Nie myślisz o tym, co boskie. Ale myślisz o tym, co ludzkie. Kiedy dochodzi do decyzji, kiedy dochodzi do pełnienia woli Bożej, co jest tą siłą, która stoi za twoją decyzją? Czy jest to twoje ja, czy jest to Bóg, który mieszka w tobie i który panuje nad twoim ja? Że twoje ja jest odrzucone, że twoje ja jest na drugim, na trzecim, gdziekolwiek daleko, od tego panowania Boga i Jego woli, i Jego pragnień. Pan Jezus wezwał Piotra i wszystkich swoich potencjalnych naśladowców, aby zaparli się samych siebie. Tymczasem Piotr, mimo swych licznych zapewnień, zamiast zaprzeć się samego siebie, zaparł się kogo? Zaparł się swojego Pana. Nieraz, ale trzy razy wyparł się Pana Jezusa, mówiąc, że Go nie zna, że nie ma z Nim nic wspólnego. Dlaczego? Jaki był tego powód? Miłość samego siebie. Piotr bał się cierpienia, lękał się o swoje własne bezpieczeństwo i swoje życie. Miłość samego siebie zaprowadziła go do zaparcia się Pana Jezusa. I to nie był tylko wybór Piotra, ale ten sam wybór stoi przed nami. Albo zaprzemy się samych siebie, albo zaprzemy się Pana Jezusa. Pomyślmy o tym, bracia i siostry. Możemy jak Piotr się zarzekać, że go kochamy że Go nie porzucimy, że jesteśmy gotowi oddać za Niego życie. Ale jeśli nie zaprzemy się samych siebie, jeśli nie uśmiercimy naszego ja, wcześniej czy później zaprzemy się Jezusa. Nic dziwnego, że Piotr płakał tak gorzko, gdyż dokonał tego tragicznego wyboru, Między tym zepsutym ja, tym przeklętym ja, a tym pięknym, błogosławionym Synem Boga, którego Piotr rozpoznał przez dane mu objawienie. Piotr wybrał siebie samego, wybrał swoje ja, wybrał swoje życie. Zamiast zaprzeć się samego siebie, zaparł się Jezusa. Jakiż to wybór. Nic dziwnego, że tak gorzko płakał. Jest albo jedno, albo drugie. Bracia i siostry, nie łódźmy się, że można te rzeczy jakoś pogodzić. Albo kochasz go tak bardzo, że jesteś gotów zaprzeć się samego siebie, albo kochasz siebie tak bardzo, że jesteś gotów jego się zaprzeć. Jeśli miłujemy samych siebie, to będziemy polegać na sobie samych. Czy pamiętacie, jak pan Jezus ostrzegał swoich uczniów i zapowiadał ich zgorszenie i porzucenie go? To jest dużo później, 26. rozdział Ewangelii Mateusza, od 31 wiersza czytamy, że Jezus mówił do swoich uczniów: Wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy. Napisano bowiem: uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody. Ale po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. I znowu Piotr wyrywa się. Pan Jezus mówi, wy wszyscy się mnie zaprzecie, wy wszyscy się mną zgorszycie. Ale Piotr mówi, choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie, ja, ja się nigdy nie zgorszę. Widzicie, Piotr był tak pewien siebie. Choćby wszyscy, ale ja na pewno nie.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 Piotr stawał na czele, on się wyrywał, on był pierwszy. Ale inni tak samo mówili, ja też się nie zaprę, ja też, choćby wszyscy, ja też się nie zaprę. Pewność siebie. Panie, ja tak Cię miłuję, Ty jesteś dla mnie tak cenny, przecież Ty tyle dla mnie zrobiłeś, jakże miałbym się Ciebie zaprzeć? To niemożliwe. Choćby wszyscy się zaparli, ja się Ciebie nie zaprę. Pewność siebie. Zgubna pewność siebie. Jakże wyraźnie Piotr zdradza swoją pewność siebie samego. Był głęboko przekonany o swej miłości do Jezusa i gotowości, by z Nim cierpieć, a nawet umrzeć. Ale jakże się mylił. Mówił to z całą szczerością i pewnością siebie samego. Ale jakże się mylił. Czy kiedykolwiek zadawałeś sobie, bracie, droga siostro, pytanie, Dlaczego upadam? Przecież pragnę tego, co dobre. Przecież modlę się o to tak gorliwie. Chcę żyć dla Boga, chcę pełnić Jego wolę, a jednak upadam, a jednak zawodzę. Być może odpowiedź jest bardzo prosta, dlatego że polegasz na sobie samym. Ale odpowiesz, no nie, bracie, przecież ja wiem, że nie jestem dobry. Ja wiem, że jestem słaby. Ja wiem tylko, że Bóg może mnie zachować. Ja przecież pokładam swoją ufność w Bogu i modlę się do Niego. Zastanów się nad tym. Czy można ponieść duchową porażkę, ufając Jezusowi? Czy jest to możliwe, aby zawieść się prawdziwie polegając na Bogu? Nie, mój bracie, nie, moja siostro. Jeśli ufasz Bogu, jeśli ufasz Chrystusowi, swemu zbawcu, nigdy nie potkniesz się, nigdy nie upadniesz. Problem jest w tym, iż czasami Mu ufamy, ale jakże często ufamy sobie samym i polegamy na sobie samych, a nie na Nim. To i żyjmy w siebie. Uczciwie Ocejmy nasze błędne decyzje i spójrzmy prawdzie w oczy. Ufam temu przeklętemu ja, zamiast ufać Jezusowi. Ufam swojej własnej sile, zamiast polegać na mocy Wszechmogącego Boga. Dlatego Pan Jezus mówi, musisz zaprzeć się samego siebie, porzucić ufność w sobie samym. Musisz odwrócić się od tego, musisz to odepnąć od siebie, odrzucić to, przestać to miłować, przestać poszukiwać w tym jakiejś wartości, przestać sądzić, że jest tam jakaś moc, którą z tego ja wykrzeszesz, że jest tam coś, co może podobać się Bogu, coś, co możesz dać Bogu i ofiarować, co jemu będzie miłe. Jezus mówi: Nie, jeżeli ktoś chce i za mną, to co? Niechaj odrzuci samego siebie, niechaj zaprze się samego siebie, niechaj porzuci. Samego siebie. To jest pierwszy krok. A wtedy jest drugi. I niechaj bierze swój krzyż. Czyli to dzieło uśmiercenia jest czymś, co ma być trwałe, co ma być codzienne. Tak? Codziennie w innej Ewangelii czytamy. Codziennie niechaj bierze swój krzyż i naśladuje mnie. Dopiero wtedy. Jeśli nie zrobisz tych pierwszych kroków, daremnie starasz się go naśladować, opierając się na swoim ja-ja licząc, że jest w tobie coś dobrego, jest w tobie coś wartościowego, jest w tobie coś godnego podziwu i chwały. Jeżeli starasz się budować dobry obraz samego siebie, obawiam się, że jesteś na drodze psychologicznej naprawy, ale nie jesteś na wąskiej drodze podążania za Zbawicielem. Iluż to dzisiaj trąbi na temat poczucia własnej wartości, które jest niczym innym jak samouwielbieniem. Oczywiście jest to różnie przedstawiane, nawet bardzo religijnym językiem, ale jeśli jest to oderwane od naszej tożsamości w Chrystusie i tak naprawdę piękna Chrystusa i wartości Chrystusa w nas i bogactwa Chrystusa w nas, to jest to niczym innym jak samouwielbieniem. Ileż pychy jest na świecie, nawet w chrześcijańskim świecie. Ileż to wrażliwości na to, co ludzie powiedzą o nas, co pomyślą nawet o nas. Zastanów się, bracie i siostro, czyż nie jest dla ciebie ważne, co inni o tobie myślą? Czyż nie zabiegamy wszyscy, żeby o nas dobrze myśleli i dobrze o nas mówili i poważali nas i szanowali nas i liczyli się z nami i z naszym zdaniem? Jeśli jesteśmy odbiciem Chrystusa jeśli ludzie w nas podziwiają Jego i Jego mądrość i Jego dzieło w nas, o, wtedy jest to piękne, ale jakże łatwo jest, starając się przynosić Jemu owoc i oddając Jemu chwałę, jednocześnie uszczknąć coś dla siebie, to jak gdzieś ciągle się tego domaga, ciągle tego pragnie, ciągle tego pożąda. Jakże łatwo jest nam przestać zapierać się samego siebie i zacząć hołbić to nasze ja, szczególnie kiedy Bóg coś dobrego uczyni w naszym życiu, kiedy Bóg w jakiś sposób użyje nas. Jakże łatwo wtedy stajemy się ofiarą tego podszeptu szatana, który mówi nam, zobacz, jesteś dobry, naprawdę coś możesz, naprawdę coś potrafisz, o, bez ciebie ta sprawa by się rozleciała, ten zbór by się nie ostał, ta konferencja by się nie odbyła. Ci ludzie nie byliby ubłogosławieni. O, jakże łatwo jest poddać się tym diabelskim podszeptom, które łechcą naszą pychę, nasze samouwielbienie. W Ewangelii Jana w 5 rozdziale i 44 wierszu Pan Jezus zadał religijnym ludziom niezwykle ważne pytanie. Jakże możecie wierzyć wy? Ewangelia Jana 5 rozdział i 44 wiersz? Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem. Szukanie ludzkiej chwały uniemożliwia życie wiary. Życie wiary ma miejsce tam, gdzie człowiek nie jest zainteresowany samouwielbieniem, ale chwałą, która pochodzi od jedynego Boga. Tam jest życie wiary. Samo uwielbienie, które jest przejawem naszego ja, zabija wiarę, oddziela nas od Boga i wiedzie nas na bezdroża niewiary. Czy dostrzegacie cały ogrom zła, jaki gnieździ się, w naszym ja, które Pan Jezus nakazuje nam znienawidzić i odrzucić. Czyż jest to zbyt wygórowane oczekiwanie, żeby znienawidzić coś, co jest siedliskiem zła w nas, siedliskiem niepokoju, elementem, który oddziela nas od działania Bożego i błogosławieństwa Bożego. Umiłowanie samego siebie, to jak powiedzieliśmy, to samowola, pewność samego siebie i samouwielbienie. Trzy koła, na których ludzka dusza toczy się do samego piekła. Dlatego nasz Zbawiciel wzywa nas do zaparcia się samych siebie. Nie możemy miłować Jezusa i podążać za Nim, jednocześnie miłując nasze ja – te dwie miłości się wykluczają, tak jak miłość Boga i mamony, jak miłość do żony i do wszetecznicy. Te dwie miłości nie mogą współistnieć. Jezus rzekł do uczniów swoich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie swój krzyż i niech idzie za mną. Mamy do wyboru dwa życia. Życie naszego ja, nasze własne życie. Albo życie Chrystusa. Nie możemy mieć obu. Musimy wybrać. Jakie chcemy mieć życie? Czy to my chcemy żyć, czy jesteśmy gotowi umrzeć, aby Chrystus żył w nas? Apostoł Paweł powiedział, Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. O bracia i siostro, byśmy doszli do tego miejsca szczerze, prawdziwie. Żeby to nie były puste słowa, które śpiewamy w pieśniach, które wypowiadamy w nieprzemyślanych modlitwach, ale prawdziwie, by to było wyznanie naszego życia. Już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Moje obecne życie. To życie w wierze w Syna Bożego, który wydał samego siebie za mnie. Powód, dla którego wielu chrześcijan modli się bez rezultatu, jest to, że nigdy nie zaparli się samych siebie. Doświadczyli dobroci Bożej, skosztowali Jego łaski, skosztowali mocy przyszłych wieków. To nie to, że nie doświadczyli Boga, to nie to, że Bóg nie objawił się w ich życiu, nie stanął na ich drodze, ale nie zaparli się samych siebie. Możesz być w gronie Jego uczniów, tak jak Judasz. Był blisko Jezusa, widział Jezusa, słyszał Jego słowa, widział Jego cuda, sam być może uczestniczył w jakiejś mierze w czynieniu cudów, a jednak nigdy nie zaparł się samego siebie. Jego miłość do pieniędzy, Jego niewiara w Jezusa w końcu sprawiła, iż sprzedał Go za trzydzieści srebrników. Za tak niską cenę. Wydał Syna Bożego, który go umiłował, powiedział do Niego przyjacielu, który wybrał go, aby był w gronie tych dwunastu. Nie mamy pojęcia, jaki potencjał zła mieszka w sercu człowieka, który nie jest gotów zaprzeć się samego siebie. Dopiero te godziny doświadczeń, godziny prób pokazują, gdzie naprawdę jesteśmy. Nie te nasze deklaracje, nie te nasze piękne słowa, nie te nasze modlitwy, nie te rzeczy, które wypowiadamy w chwili, gdy nie jesteśmy w godzinie decyzji. W godzinie, kiedy faktycznie musimy wybrać Jezusa, zapierając się samych siebie. Wtedy dopiero się okazuje, gdzie jesteśmy. Nie w Wieczerniku, ale w ogrodzie Getsemane, gdzie Piotr, który przed chwilą mówił, że go nie zostawi, nie opuści, zasnął. Kiedy Jezus mówi, czemu nie mogłeś ze mną chociaż godziny wytrzymać? Już wtedy go zaczął opuszczać. Już wtedy ciało dominowało nad nim. Ludzkie zmęczenie, ludzka słabość. Nie był w stanie modlić się z Jezusem. Tym bardziej nie był w stanie później opowiedzieć się po jego stronie, kiedy jakaś służebnica go zapytała przy ognisku. Jak pozbyć się tego ja? Jak rozprawić się z tym ja? Pamiętacie, Pan Jezus opowiedział pewnego razu taką przypowieść o mocarzu, który trzyma swój dom. Tak długo, dopóki nie przychodzi mocniejszy od niego i wypędza go. Jak myślicie, o czym Pan Jezus mówi? Kim jest ten mocarz? No, tutaj myślę, moglibyśmy powiedzieć, że to szatan, że to grzech, że to ja. I te trzy rzeczy są ściśle ze sobą złączone. Ja... Grzech, szatan to jest spółka, oni się trzymają razem, to jest wielki mocarz, ale jest mocniejszy, który może go wyrzucić. Pan Jezus, wierzę w tej przypowieści, mówi nam o mocarzu, który jest ponad wszelkimi mocarzami, o tym, który jest w stanie wyzwolić nas z najgorszych związań z największego zniewolenia grzechem, nieprawością, złem, najbardziej egoistycznego człowieka, najbardziej zaprzedanego grzechowi człowieka, najbardziej zniewolonego czy umiłującego siebie człowieka. Jest w stanie wyzwolić. Ale Pan Jezus kontynuując tą przypowieść mówi, że kiedy ten dom zostanie wysprzątany i oczyszczony, tamten zły, który zostaje wypędzony, Szuka sprzymierzeńców i wraca z siedmiokrotną siłą, aby znowu zapanować nad tym domem. A więc bracie i siostro, kiedy doświadczysz tego uwolnienia, tego wyzwolenia, tej nowości życia w Chrystusie, tego piękna Jego życia, nie spodziewaj się, że bitwa się skończyła. Nie spodziewaj się, że już teraz możesz siedzieć do końca życia na twoim błogosławionym zbawieniu i śpiewać radośnie pieśni, aż cię Bóg zabierze do nieba. Nie. Bitwa nadal trwa. To twoje ja będzie próbowało każdego dnia zdominować ciebie to twoje ja będzie każdego dnia próbować znowu dyktować ci, co masz robić, jak masz żyć, jak masz myśleć. A ma swoich sprzymierzeńców, ma ten świat, który bombarduje cię tym wszystkim, co jest antyboże. Jest cała masa złych duchów, które pracują dniem i nocą, aby zniszczyć to, co boże. A więc toczy się walka. I dlatego Jezus mówi, jeśli ktoś chce pójść za mną, to musi zacząć od porzucenia swojego ja, musi zaprzeć się samego siebie, musi zrezygnować z tego życia według własnych pragnień, własnych rządów własnych ambicji, własnych planów. Od tego trzeba zacząć, ale mówi dalej, niechaj bierze codziennie na siebie swój krzyż. Ta walka z ja nie kończy się, kiedy przyjdziesz i powiesz, Panie Jezu oddaję Tobie swoje życie. Kiedy zrobisz ten pierwszy krok. Nie, to dopiero początek. To dopiero początek. Niechaj nikt z nas nie łudzi się, że dojdzie do takiego miejsca, w którym będzie mógł powiedzieć, ja już nie muszę walczyć ze swoim ja. Moje ja już jest zupełnie pokonane, już go we mnie nie ma. Jan mówi taki człowiek, który tak twierdzi, z Boga czyni kłamca. Tam mówi oczywiście o grzechu. tak, Człowiek, który mówi, że nie ma w nim grzechu, ale to ja jest siedliskiem grzechu, siedliskiem nieprawości. Zakończę na tym, że nie jest to, Coś, co jest jednorazowe, nie jest to coś, co przeżyjesz i doświadczysz i osiągniesz i już to masz, ale tak jak Pan Jezus powiedział, zaprzyj się samego siebie, zobacz, że nie ma w Tobie nic dobrego i nie trzymaj się tego starego życia, nie trzymaj się siebie samego, nie wywyższaj siebie, nie szukaj własnej woli, ale odrzuć to wszystko, zaprzyj się samego siebie. I czyń to każdego dnia. Codziennie bierz swój krzyż, codziennie uśmiercaj i podążaj za mną. Naśladuj mnie. Apostoł Piotr po tych gorzkich łzach spotkał stałego Chrystusa, który też go wziął na bok. Nie aby go pouczać, ale aby okazać mu swoją łaskę i miłosierdzie i przebaczyć mu i odnowić go i powiedzieć tak, paść moje owce. Nadal mam dla Ciebie tę samą wizję, którą miałem wcześniej, zanim upadłeś. Piotr musiał dojść do tego miejsca, zobaczenia tak naprawdę, jakim jest, jak słaby jest, jak beznadziejny jest, jak jego obietnice obracają się w popiół. I Pan Jezus, kiedy Piotr gorzko płakał, widział te jego łzy, widział jego szczerą pokutę, widział jego żal, widział jego rozpacz nad sobą samym. I Pan Jezus przyjął go do siebie. I Pan Jezus odnowił go. I posłał go, aby pas jego owca. A kiedy stąpił na niego Duch Święty w dniu Pięćdziesiątnicy, czytamy, że Piotr śmiało stanął i w imieniu Jezusa Chrystusa głosił zbawienie. I nie bał się być zbity przez faryzeuszów, nie bał się być wtrącony do więzienia. Prawdziwie jego ja umarło i zaczął się nowy rozdział w życiu Piotra. Bracie i siostro, jest to obraz dla każdego z nas. I my, Możemy przyjść do Jezusa i prosić Go o wybaczenie naszych błędnych decyzji, naszego życia dla siebie samych. My możemy doświadczyć tego odnowienia i my możemy doświadczyć napełnienia Duchem Świętym. Tą mocą Chrystusa, aby prowadzić nowe, miłe Bogu życie i każdego jednego dnia podejmować decyzje. Szukać Go każdego dnia, szukać Jego pomocy, Jego łaski, Jego siły, rozumieć, że w nas nie ma nic dobrego, ale w Nim jest całe bogactwo, wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności, całe bogactwo niebios, wszystko, czego potrzebujemy, jest nam dane w Jezusie Chrystusie. A więc przed nami stoi wybór. I będzie każdego dnia stawał ten wybór. Dla kogo będziemy żyć? Dla siebie samych? Starać się zachować nasze życie na tym świecie? Czy jesteśmy gotowi je stracić, aby prawdziwie poznać, co to jest życie? Życie Boże, życie wieczne. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany nasz Panie, niechaj Twój Święty Duch pomoże nam rozważyć te słowa. Dla wielu z nas może wydawać się to poselstwo jakieś, które już dawno słyszeliśmy, poselstwo, na które już dawno odpowiedzieliśmy. Zapominając, iż mówisz że to nie jest kwestia jednego kroku, ale że jest to kwestia, z którą stykamy się każdego jednego dnia na naszej drodze. Jakże łatwo podzielić los tych, o których Piotr mówi, że są jak świnia, która wraca do błota, z którego została obmyta. I jak pies, który wraca do swoich wymiocin. Jak wielu oglądamy rozbitków w wierze, jak wielu oglądamy takich, którzy rozpoczęli, radowali się, i deklarowali, przeżywali. A jednak odpadli, a jednak nie wytrwali, a jednak na nowo uwikłali się w grzech, uwikłali się w samolubstwo, w egoizm. Przestali żyć dla ciebie, ale zaczęli żyć znowu dla swojego własnego ja, z jakąś religijną przykrywką, z jakimś religijnym parasolem i fasadą pobożności, bez treści, bez życia, bez radości, bez pokoju, bez mocy. Kochany Panie, modlimy się, by to Słowo, które dzisiaj do nas kierujesz, było dla nas źródłem życia, było dla nas pomocą w zatrzymaniu się i zajrzeniu w nasze wnętrza, w nasze serca. Czy miłujemy Ciebie z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił, z każdej myśli? Czy też nasza miłość do Ciebie jest połowiczna? Czy miłujemy bliźniego, jak miłujemy siebie samych? Niechaj Twój Święty Duch postawi nam te pytania i niechaj pomoże nam zobaczyć prawdę, jaka jest w naszych sercach. Panie, oświeć nas i prowadź nas do właściwego zrozumienia tego, czym jest nasze ja, abyśmy się go nie trzymali, abyśmy mu nie hołdowali, ale tak jak nas wzywasz, odrzucili je, aby Ciebie naśladować i doświadczać nowości Twojego życia. Amen.